Witam Państwa, Henryk Skarżyński, Krajowy Konsultant Audiologii i Foniatrii. Dziś chciałbym powiedzieć o leczeniu operacyjnym małych dzieci. Na początku lat 90. ubiegłego wieku, jak to dawno, rozpoczęliśmy w Polsce badania słuchu noworodków i niemowląt pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu. Pozwoliło to nam na opracowanie wielu nowych, nieinwazyjnych metod, które niczym nie zagrażają dziecku. W praktyce oznacza to wykrycie wady słuchu w pierwszych godzinach życia dziecka poza łonem matki. Po kilku latach, w 1998 roku, został opracowany standard postępowania, który jest upowszechniany dziś jako uniwersalny. W codziennej praktyce klinicznej działania sprzed kilkunastu lat pozwoliły nam na bardzo wczesne wykrywanie wad słuchu i rozpoczęcie wczesnej terapii u wszystkich tych, którzy jej wymagają. W pierwszej kolejności zdecydowana większość wad słuchu dotyczyła bardzo małych dzieci, którym można było dobrać odpowiedni aparat słuchowy, by w oparciu o wzmocnienie dźwięku, jakie w ten sposób uzyskujemy, rozpocząć rehabilitację słuchu i mowy. Obserwowaliśmy jednak u sporej grupy dzieci, brak postępów w rehabilitacji, brak rozwoju słuchowego, brak rozwoju mowy, rozwoju opanowania języka. Od 1992 roku, kiedy to szczepiłem w Polsce pierwszy implant buchemu dziecku, wiedzieliśmy, że możemy w ten sposób pomóc znacznej grupie dzieci, która nie ma wystarczających korzyści z aparatu słuchowego. Ważnym kryterium był wtedy czas, kiedy przeprowadzić taką operację szczepienia implantu. Ile osób się po prostu tego obawiało. Początkowo był to trzeci rok życia, potem drugi rok życia, od pięciu lat i to pragnę bardzo mocno podkreślić, rutunowo w naszym Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie operujemy dzieci, ale około pierwszego roku życia. Obserwacja wyników, to znaczy postępów w rozwoju słuchu, mowy i opanowania języka spowodowała, że powinniśmy wykonywać operację i przeprowadzać dziecko świat dźwięku jeszcze wcześniej, około szóstego miesiąca życia. W tym wieku rozwój słuchu sprawia, że dziecko zaczyna nas naśladować. To, co my mówimy, co oznacza rozumieć różne dźwięki mowy zaczyna gaworzyć. Wchodzi w najbardziej intensywny rozwój mowy, a zatem operacja to wielka szansa, aby wejść i korzystać z dźwięku. W tym roku byliśmy z pierwszymi współautorami, którzy wprowadzili nową generację implantów silmakowych. Są one małe, znacznie mniejsze od poprzednich, cieńsze, modelują się na głowie, a zatem można je wszczepiać małym dzieciom. Są o wiele bardziej wytrzymałe. Operacja wszczepienia trwa około 35 minut, a zatem jest bardzo krótka. Oznacza to, że lekarze mają dziś możliwości, a mali pacjenci wielką szansę na znakomity rozwój słuchu, mowy i języka, by spowodnie porozumiewać się z otoczeniem wieku dwóch, trzech lat, czyli wieku przedszkolnym, a nie dopiero wtedy, kiedy pójdą do szkoły. To, co powiedziałem teraz, oznacza przełamanie kolejnej wielkiej bariery, zmniejsza całkowity koszt leczenia oraz zapewnia dalszy, normalny, pełny rozwój już nie tylko słuchu i mowy, ale i całej inteligencji dziecka. Kończąc obecne spotkanie z Państwem, pragnę przypomnieć, że głuchotę można leczyć skutecznie w pierwszych miesiącach życia i to z bardzo dobrymi wynikami. Do usłyszenia za tydzień, Henryk Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.